I za każdym razem to samo. Najpierw nagramy najlepsze, potem zorientujemy się, że jest niewłączone nagrywanko i tak właśnie powstaje hergatka. O tak, witamy was w odcinku numer chyba 5. Nie umiem liczyć. Też nie umiem liczyć. Ale tak, to jest chyba piąty odcinek. Witajcie słuchacze, witaj generale. Witaj Czektul. Rozmawialiśmy na temat chińskich komiksów no i... Tak, chińskich bajek, ale tych takich, które dzieciom też można pokazać, jeżeli dzieci nie boją się krwi. Tak, nie, nie tych z mackami. Nie tych z mackami, bo tutaj właśnie generał ma na biureczku mangę, która się nazywa Helsing. I jest to dosyć <coughs> ciekawy kawał literatury. Jeżeli ktoś się komiksów nie boi, kiedyś zacząłem czytać, ale później brakło czasu na to, bo chyba tam te były coś tam, stare czas. Kurczę, przecież to jest z lat 90. jeszcze. Tak, tak, ta, ta, to jest stare, ale jakoś powiedzmy, jak zacząłem czytać, tak... Gujne, jeszcze rzeczy. No tak, ja pamiętam, że pierwszy mój kontakt z tym to było chyba na Hyperze, ewentualnie jeszcze Game One nie jestem już teraz pewien e, kanał z grami, który leciał po minimaxie lub po zigzabie no, to tam to leciało na tam, Hyperze na hyperze, na hyperze. Le leciało anime hensing które było na podstawie pierwszych dwóch tomów i, i z myślonej końcówki tak, i z myślonej końcówki, ale Całkiem nieźle Tak, i to mi się podobało. No. Właśnie, bo, to, zawsze mnie to drażniło, kiedy był Hyper Hyper'a uwielbiałem gry i gry, więc fajnie. To wiesz, teraz masz Polsat Games, tak? Tak, <grystki> taki nie w tym macie jestem. No, to ten, to po, kilku polskich youtuberów i ludzi z branży growej robi tam swoje programy, plus lecą jakieś tam esportowe rozgry rozgrywki, plus animce też chyba mają lecieć. No i Ciężka właśnie są... animce mnie zawsze drażniły, w sensie bo one leciały dość wcześnie, o 22:00 I ogólnie rzecz biorąc, to już o tej porze zasadniczo nie mogłem oglądać telewizora, ale zdarzało się, że rodzice gdzieś poszli, prawda? I na przykład wracają o I była. I, I godzina była w psu w dupę, bo to leciały chińskie bajki, a nie gry. i no, to strasznie rozsierdzało. <laughs> Jeszcze zależy, co leciało, no bo powiedzmy, jak leciał taki Helsing, no to... Helsing, ale to właśnie Helsing, Helsing jest jedynym tym, jedyną, do której się przekonałem, którą byłem w stanie oglądać. Bo tam pamiętam jeszcze Ewangeliona i on mi się w ogóle nie podobał. Ja nie że... lubię Ewangeliona, ale jest mi się wydaje, że przez Ewangeliona ja nie lubię chińskich bajek. Wydaje mi się, że to było to, na co trafiłem na początku i to było zamiast gier. No. Także nie dość, że kwestia, kwestia podejścia do innej kultury, do innej, co być obcej dla. ile ja miałem te lat, 10. Obca kreska, nie, nie, nie kojarzyła mi się z niczym. Wiem, z czy, nie z wiem, czarodziejką księżyca. Co, właśnie z czarodziejką księżyca, który nie oglądałem i z Dragon Ballem, którego nie oglądałem. E, także no, mój kontekst z chińskimi bajkami był taki, jaki był. E, no i wydaje mi się, że Ewangelion mógł rzeczywiście pogrzebać e, w całości. Coś nie, coś właśnie ten Helsing dźwignął, że to mi się jeszcze podobało. Tak, no bo... i, teraz, i teraz wracam do, no. do korzeni mojego zainteresowania Korzeni i zarazem całego drzewa z liśćmi i <laughs> z, także z próchnicą z zeszłego roku, która z tych liści opada. Wszystko, wszystko co znamy o chińskich bajkach to Helsing. I, i, i, I jeszcze jakieś pojedyncze, przypadkowe produkcje, na które trafiam skrolując internet. tak Panzer Tank Girls? <laughs> <laughs> e, tak, bardzo mi się podobało jakkolwiek źle to nie zabrzmi, przedstawienie największych dyktatorów jako wajfu. <grywa> Kojarzę. Ale powiedzmy, dopóki nie jesteśmy w stanie zaprezentować naszym słuchaczom, yy, którzy słuchają na YouTube yy, yy, formy wideo, żeby też pokazać to, Właśnie, bo czy... z jednej strony mógłbym. Ale, ale też popatrz w ogóle, jak, jak zmieniliśmy koncept. Na zasadzie pamiętasz, jak, jak jeszcze hergatka była tylko konwersacją na, na Facebooku? chorym snem dwóch niepoczytalnych osób. Nie wiem, ostatnio mi mówiłem, że jestem poczytalny. Tak? tak. Ale tak, pamiętam, plany były dalekosiężne. <śmiech> dalekosiężne i właśnie co, co się popsuło? Dlaczego my nie mamy kamery? Tak, żeby nie pokazywać swoich mord. ale, ale cały czas. Dlaczego nie mamy kamery? Dlaczego nie nagrywamy no, wideo? Herbatki. nagrywamy jak herbatkę sobie mie mieszamy, bo Chyba nie chciałbym się tego obrabiać. Lenistwo... Ale właśnie nie, bo, bo, bo, bo, bo, bo to, to, nie jest, to nie jest droga, którą powinniśmy podążać według mnie. Żadnej obróbki e, albo absolutnie minimum. I... No tak jak w tej chwili jest z dźwiękiem. Tak. no Jest to ryzyko. No, na, nie mam warunków. Nie, nie sądzę, żeby mi się udało je tutaj zrobić. E, mam troszkę planów na przerobienie drugiej części pokoju, ale raczej widzę tam warsztat niż, niż studio. Ale. To jedno nie wyklucza drugiego. Pamiętaj Wiemy. o tym. Wiem. Zwłaszcza, że na przykład mój pomysł na to, żeby... No powiedzmy, że przejdziemy mi głowy coś tam wiercić. E, w sensie w drewnie na przykład. No. Zdarza Zda mi się mieć potrzebę coś przewiercić. To dobrze by było to wyciszyć, żeby w sąsiedzi się nie tukli. Chuj z sąsiadami. E, miałem na myśli, żeby jakąś płachtę przywiesić, bo tutaj jest... No... To Tobie pokażę to takie wcięcie w ścianie. Tak ten... <grydź> Chyba skąd się znam. <grydź> <grydź> tak, tak, tak, tak, Niech żyje życie w postsowieckich blokach postterolowskich. Super. O -o. Karmacie i na tym jakby kotarkę powiesić. Ciężko, żeby mi właśnie te wszystkie kurze, pyły i tak dalej nie leciały do tej części pokoju, no. która byłaby częścią mieszkalną. Tak. To przy okazji byłoby to jakieś tam wytłumienie. Ale z drugiej strony sprzątać za każdym razem, jak masz przechodzić, to też mi się nie chce. No, dalej mi się nie chce, chociaż dzisiaj tak, względem ranka jest znacznie lepiej niż... No domyślam się. No był, bo... To też jest mój kolei. Ja nie mam miejsca, nie mam przestrzeni życiowej. To si się strasznie. Wiesz, byli tacy, co też potrzebowali przestrzeni. Ja tak, dokładnie. To pa pa pamiętaj, że, że nie ten drogi, lepiej posprzątać. A z tego, co wiem, to oni też sprzątali od sprzątania się zaczyna. To było niepotrzebne. To się wytnie. To chyba nie. No to nie. No dobrze. No i tak, że tak to leci. Tak A to... pamiętasz czasy takie plus minus 8 lat temu, kiedy u naszego przyjaciela Norberta no. w piwnicy robiliśmy studio? Tak, wiesz, że myślałem o tym tro trochę i wydaje mi się, że to jest takie moje top 5. chociaż ja akurat tam mało działałem, w sensie pomagałem, trzymałem dywan czy coś, ale to i tak jest takie top 5 na zajebiście niepotrzebnie wykorzystanej energii. Na zasadzie okej, okay, było fajnie, było sympatycznie. Tam jedno, jedno nagranie, może dwa tam się zrobiło. Ale sama praca, która poszła na to zrobienie tego studia, to było o wiele więcej. Stary, nie wiem czy byłeś wtedy, jak wierciliśmy. Nie ma to jak wysadzić instalację elektryczną w, <głos> w całym domu. Po nie co? W całym. Ceniwnicy, no pod... bo akurat trafiliśmy na, na nie, ten, na nie, nie na ten kabel. <głos> tam chyba chodziło o to, że tego kabla tam być nie powinno, według, tak. <głos> według planów. Ale że ktoś to panu dobrze spierł. <głos> no to, to jest. Ale tak. wydaje mi się, że to przez to mogę mieć troszkę fobię do używania wiertarek przy ścianach. Może, może być. Może tak, tak być. Celem wyjaśnienia, co się tam stało. Robiliśmy. Takie jakby dziury w ścianie, żeby powiesić na nich... Dywany. Nie dywany. To wierciliśmy po to, żeby puścić y, sznurki i na nich wytłaczanki dać. Przeby a wytłacza... z koniec końców przybiliśmy dywany. Do ściany. A sufit, żeby był a wytłaczankami. Tak to zrobiliśmy. Mhm. Przeby, przynajmniej takie były plany. I yy, gdy wierciliśmy listwy drewniane... Gdzie dziury pod to, żeby listwy drewniane przykręcić do ścianu góry, żeby powiedzmy od nich puścić na żyłkach właśnie te wytłaczanki, to trafiliśmy na kabel, którego nie było po lewej stronie i po prawej na tej samej wysokości, a kabel szedł w powszek, <śmiech> <śmiech> więc nie wiem jakim cudem wcześniej na niego nie trafiliśmy. No, ale nic nikomu nie stało. No, ty tylko wiertło się stopiło i... <śmiech> Nie, do no końca końców studio powstało. E, zakładam, że praca nad nim trwała jakieś 20 godzin. Wydaje mi się, że tak. Coś plus minus, bo to było na kilka dni, ale takiej średnio intensywnej pracy. Tak. E, ale też wymyślenie tego, jakoś tam zebranie tych wytłaczanek, skołowanie tych dywanów. Nie pamiętam, skąd się wszystko brało. Ja brałem dywany od siebie, bo miałem, miałem jakieś stare dywany A, do wyrzucenia, nie. które jeszcze były ze starego domu. Hmm. E, nie wiem, czy pamiętasz. Raczej nie pamiętasz, bo to raczej było przed liceum jak resztkę starego domu ułożyliśmy. Miałem tam i... miał taki drewniany dom z takich podkładów kolejowych zrobiony. Nice. Jak budowaliśmy nowy dom, no to połowa została obcięta piłą mechaniczną mm -hmm. i... Później, jak już powiedzmy dom powstał, już ich wprowadziliśmy, to trzeba było coś zrobić z tym, co, co zostało, to pozbyliśmy się tego. To tak, nie masz prawa tego pamiętać, bo wydaje mi się, że chyba jakbym w drugiej gimnazjum, to się, to się pozbyliśmy tego. Okej, okay, nie kojarzę tylko zabudowę gospodarczą u Ciebie. No, to w miejscu, gdzie powiedzmy przed domem mamy taki ogródek prostokątny, to tam okay. stał dom. Okej. Okay. No. Z drugiej strony sporo tego typu domów widać po tamtej mojej miejscowości, więc kiedyś jakbyś tam zjawił w okolicy, jakbym kiedyś grilla robił coś, to bym Ci pokazał u sąsiada, jak to wygląda. Okay. że znaczy wydaje mi się, że wiem na zasadzie typowy polski stary wiejski dom. No taki trzypokojowy i przedsionek taki mały. Wydaje mi się, że wiem, o co no. chodzi. No i w każdym razie, budowa no, tego studia, powiedzmy, że pochłonęła 20 godzin, jakieś tam materiały, wiertło, znaczy... trosz, troszkę nerwów przecież przy okazji. Ja nie zapomnę, jak się mama Norberta denerwowała. Jeżeli nie będziecie, nie sprzedacie mi tego, to tego wpierdzę. Wspaniałe czasy. Tak. No i studio powstało. Na miejscu jedna, może dwie audycje mikrofonów w Słoiku. Znaczy, mi się... Mikrofonów w Słoiku było ze dwie, trzy sztuki. Później było tam jeszcze jakichś tam innych. Czy ja też tam, wydaje mi się, że jeden odcinek tam nagraliśmy no. z leciem? Ogólnie kilka audycji tam powstało, ale, ale. Na pewno na mniej niż 20 godzin. Na pewno. Na pewno. Ja bym powiedział, że na góra 5. No. Góra pięć. Więc tak, jakby była to praca przyjemna, nie <głos> niepotrzebna. No. No ale wiesz, wiesz co tam możesz zrobić. Poza tym, słuchaj, w tych czasach yy, tak naprawdę bawienie się z wytłaczankami jest zbędne i kupienie z gąbek wytłumiających. Jaki to jest koszt? Taki Koszt taki gąbek? Jakbyś ja sobie chciał tak ściany tam w środku zrobić, to myślę, że z, z, z 150 zł byś się zamknął. Może mniej. No I to jest cały ten problem z, z tą atmosferą tymczasowości w mieszkaniu. Ja ile tu będę? No. No i to, to mnie też blokuje bardzo przed jakimkolwiek sensowniejszymi pracami, choćby jak przemalowanie. <grych> Ta, nie ma tak jak się budzić w różowym pokoju i widzieć na ścianie napis Hakuna Matata i obok flagę Izraela. co, brakuje tam jakiegoś zdjęcia. Myślałem, myślałem o największym Polaku, Lechu Wałęsie, ale nie wiem czy otła pasuje. Hmm. Druga rzecz, myślę, czy by jednak nie pozmieniać literach. To jest przyklejone, tylko że jak odkleję, to będzie widać, ale to tak. będzie na Hanukę matata. Hanukę matata. Już bardziej, zawsze, że teraz chyba jest Hanuka. Chanuka jest, nie Hanuka, um... teraz jest ten. ten... Hanuka będzie, w... Chanuka. kiedy, kiedy Chrześcijanie mają Boże Narodzenie. Okay. Mniej więcej. Nie, nie wiem, czy co do dnia, ale mniej więcej tak to wypadło. Okej, okay, bo on nie ma jakiegoś tam też wcześniejszego czasu, tak jak u nas, sutra, SORORATE i tak dalej, to nie mają jakiegoś tam wcześniejszego odpowiednika. Ja wiem, ja wiem. Znaczy, biorąc pod uwagę, że tak naprawdę święta Bożego Narodzenia są w, ty, w, w tym dniu, a nie w innym to, to jest kwestia no, tylko no, też, Saturiat. Tak. Chociaż też yy, gdzieś, nie, nie Saturiat. Saturiady były na cześć Saturna, a tamte tak. święto było na cześć Bożka Słońca, którego nie pamiętam, że się nazywało. Okay. I ale odpowiednik to jest jakiś, ale mniej więcej w tym samym czasie to było. Właśnie teraz bo coś mi świta, ale tutaj nie będę, nie będę się upierał, jakoby to święto na cześć tegoż e, Boga Słońca zostało ustawione na 25 grudnia. Później, niż chrześcijanie zaczęli świętować Boże Narodzenie. Okay. Ale z drugiej strony to jest czas przesilenia zimowego, mm -hmm. prawda? Więc to i tak było w wielu kulturach w jakiś sposób ma magiczna data. Mm -hmm. e, więc czy to było już wtedy światło? to bardzo możliwe. No, nie mam teraz włączonego komputera, żeby czytać let's google it. <śmiech> Cały czas pinga. <śmiech> no pinga, ale to zanim się włączy. No wiem, jeszcze i... zacznie krzyczeć, że... Tututut"? Tak, no to, to tego nie ma co robić, nie w tym momencie. Więc nie wygoogluję, ale na przykład, jak będę pamiętał, to w następnym odcinku zweryfikuję ciekawostkę. Dokładnie. Słuchacze, mamy do was taką jedną prośbę. Jakbyście nam powiedzieli... Czy woli dłuższe odcinki, czy krótsze? 20 minut, 40 minut, półtorej godziny? Bo my tu we dwóch się cały czas przyczamy. Generał nie. krzyczy Baks, 20 minut, nie ma co więcej, nikomu się nie będzie tego chciało, mi się nie będzie chciało tego słuchać. Co A tak? ja z drugiej strony krzyczę, nie, bo jak siedzę w robocie, to sobie puszczam podcasty, to tak cały czas mi to leci, tak mi się przyjemnie pracuje, słuchaj. No. No nie da się tego rozstrzygnąć inaczej niż pojedynkiem na zjadanie hot dogów. Tak. Zwłaszcza, że chyba... Z podrożałych oddogi WK do złoty 50. Fuck. Dokładnie. Świat upada. Świat upada, nie. To jest gal gal galopujący kapitalizm. Próbuje od ciebie ostatnie grosze wyciągnąć. Ci cholerni imperialiści, imperialiści i ich izolacyjna polityka. Nie. nie wiem, kto ich tutaj wpuścił. No i co? No, w sumie to też się zastanawiam. Wczoraj zamontowałem sobie nowy ześle w komputerze. Aha. Kupiłem. Na... A, a czy jest na czarnej liście na forum Elektroda.pl? Nie jest na czarnej liście na forum Elektroda.pl, To jest korsarz e, 850 W. Mm -hmm. e, platynowy. Co oznacza, iż jego sprawność wynosi od 90 do 95%. Co jest bardzo fajną liczbą. E, 90 to jest jego minimalna Sprawność przy maksymalnym i minimalnym obciążeniu, mhm. a w, gdy powiedzmy obciążenie jest połowiczne, to znaczy, że jak w tej chwili mój komputer tam będzie wymagał, mhm. y, no potrzebuję około 600 W do, do mojego aktualnego setupu. Powiedzmy, jak w tej chwili komputer mi tak chodzi, że sobie coś tam przeglądam, internet i tak dalej, no to on tak naprawdę najmniej prądu zżera. Mhm. No. Czyli masz wtedy 90%? 95%. Mówiłeś, że przy minimalnym obciążeniu? Ale w minimalnym obciążeniu to znaczy, że coś tam pracuje i tak dalej. Jakby całkowicie był w tak zwanym idle, no to wtedy trochę inaczej. Można nie tyle, żeby więcej zżerał, tylko mniej jest ciepła generowanego w ten sposób. No bo sprawność silników i tak dalej, hmm. to jest to ile dostarcza tak jakby energii, ile, ile pracy wytwarza, a ile hmm. idzie na Ciepło. generowanie ciepła. No tak. tak. No. Czyli przy niższym tak. obciążeniu się grzeje. Bo Trochę jest... bardziej. No, no, no. Bo no. no. z fizyki byłem taki se. No, ja też. Tak. Ja tak, ja tak z jakiegoś powodu kosmos mi nie szedł. W sensie, podobało mi się to, ale nie potrafiłem tego ogarnąć. Bo byłem zbyt głupi. E, Niemniej koniec końców fizykę z trójką skończyłem. To nie nie byle, co. No. nie byle co. Ja chyba też ostatecznie na koniec trzeciej klasy dostałem trójkę, ale jakoś straszny problem miałem z naszą wychowawczynią. A... W sensie, że nasza wychowawczyni, która przy okazji była od fizyki, Strasznie była na mnie cięta, i z drugiej strony ja na nią byłem cięty, więc spirala nienawiści się kręciła. I w sumie. Chociaż spirala nienawiści chyba najśmieszniej się zakręciła w Twojej klasie w pierwszym roku, kiedy to o, jednej osobie chyba się z polskiego udało nie zdać Tak było, tak było, ale to. Wtedy spirala nienawiści to była kręcona tak. No, ale. Cóż poradzić? Inaczej. Trzeba się postarać, żeby nie zdać. Myślisz, co? Ja jestem cały czas pod wrażeniem e, niezdawalności matury z matematyki. To, to, to, to jest... E, podstawowej. Podstawowej, życia, Bo No w sumie, bo podstawowa, podstawowa jest wymagana, rozszerzona nie. Tak. Ale to tylko świadczy o tym, że ludzie nie mają do tego pojęcia... Ale właśnie nie, zastanawiam się, gdzie, gdzie leży problem, bo może, może, może ja to źle patrzę, bo jako taką na no, umiałem, rozumiałem, yy, dawałem sobie radę. Rozumiem, że są osoby, które matematyka nie siada. No bywa, no, nie, nie, nie, nie, każdy, nie każdy musi yy, rozumieć, liczyć. Ale dlaczego nie potrafią podstawić do wzoru, który to jest podany w książeczce? No. To, to to mnie zastanawia. I teraz, czy, gdzie leży problem? Czy to jest tak, że rzeczywiście coś się z pokoleniami dzieje? W co, w prawdę mówiąc, wątpię? czy bardziej na przykład nie leży problem w pedagogice i nawet nie chodzi mi tylko o grono nauczycielskie które też e, no nie jest, nie, nie jest jednostajne są fenomenalne jednostki, jak i fenomenalni partacze czy... szczerze? Wydaje mi się, że tutaj jest trzecie rozwiązanie, to znaczy narodowy agraryzm? nie, Gówni gówniaki w tym wieku mają tak nasarane w bani, że czyli ty twierdzisz, że wina pokolenia ha. nawet nie tyle pokolenia, co wieku w sensie, że w tym w tym wieku, że tam powiedzmy 18-16 mm. w tym przedziale, może trochę wcześniej, bo gimnazjum, czy teraz tam końcówka podstawówki, to, to, to, to dzieciaki tak, tak różnie reagują na, na tę te, te, te wiedzę, którą się im przekazuje. W sensie, znaczy, no, wiesz więc o co chodzi, nie? Tak, że czasem, czasem wejdzie w przez ucho i zostanie w mózgu, a czasem wejdzie przez ucho i wyjdzie przez drugie Dokładnie. I to nie jest tak, że ta wiedza nie jest im przekazywana w sposób ciekawy i tak dalej, tylko oni nie chcą tego przyswajać, bo mają inne w dla nich ważniejsze rzeczy do zrobienia. No to tak, to to, to nawet z własnej skóry pamiętam biologię. No właśnie. Nisiu! <grym> Perkele. Perkele. No właśnie, ale to były, to były ciekawe czasy. To jest takie chyba chińskie przysłowie obejrzył w ciekawych czasach. Właściwie nie przysłowie, przekleństwo. Przekleństwo? Tak. Obejrzył w ciekawych czasach? Tak, że ciekawe czasy to źle. No. Bo dużo się dzieje. A jak jest nudno, to znaczy, że jest spokojnie. No jest dobrze. No, no, no, no, no to jest ogólnie spoko. Tak. I teraz tak się zastanawiam, o czym byśmy popowiadali w kolejnym yy, odcinku. Bo ten jest, jak tutaj każdy, kto posłucha chwilkę, może zwrócić uwagę, że tematów przewinęło się kilka. Tak, spowienki z liceum przede wszystkim zdominowały, więc jeżeli mamy myśleć o tytule, to, to ten bym zaryzykował. Mogę ci... Też... Mógłbym opowiedzieć więcej na temat tego zasilacza, bo tak naprawdę ten zasilacz, to ogólnie sprawa z tym moim zasilaczem w kombie, to ciągnęła się od po bodajże. I to jest naprawdę perypetie. Wspaniałe perypetie, się ciągnęły z tym. A więc już za tydzień. Wy... Hergatce tylko i wyłącznie. Dlaczego mój zasilacz dopiero po pół roku został wymieniony? Amen.